Słuchacie Wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Marka Kościkiewicza, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy Kamp, zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Marek Kościkiewicz jest polskim muzykiem, gitarzystą, wokalistą, kompozytorem, producentem i autorem tekstów. Jest członkiem Akademii Fonograficznej Spaf. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Jestem polewiony w tej prezentacji To było obowiązek żeby, żeby trzymać się w tej sekwencji, czy w 10-minutowym wystąpieniu, w będę krzesło, co zrobił śmieścić, a pomagał sobie ten zapisany takim Ja o takim razie, w od pisania piosenek. Potem okazało się, że ta kariera muzyczna będzie poddana jakimś regułom rynkowym. Jednak to, co robię, jest związane z, z, z szeregiem różnych przyjemności, a jednak obowiązków. I, I potem założyłem firmę fotograficzną, prywatną firmę, która wydawała bardzo z sukcesem bardzo znanych artystów się płyty Staszka, Sojeki, Kaj i Andrzeja Pęcecznego i innych zespołu, ale też płyty jazzowe, płyty z muzyką dla dzieci. Potem pracowałem przez 5 lat, lat w Szefam Ślubiu dużego koncertu medialnego. Dzisiaj jestem e, tylko po ale też producentem. Pracuję z grupą młodych ludzi. pomagam dostępem udostępniamy studionagrań i, i staram się pomagać e, młodym talentom. Może dlatego powiem o tym, co się przez te 25 lat działo, bo był to bardzo, bardzo szczególny okres dla, szczególnie dla polskiej muzyki. pomimo tego, że jestem fanem wielu zagranicznych zespołów, to jednak ten dla mnie był najważniejszy. I w tym czasie, kiedy zaczynaliśmy, nastąpiła transformacja systemowa, można było założyć własną firmę. Powstały nowe studia nagrań, powstały firmy fotograficzne poszukujących wykonawców. Jakby zupełnie nowa jakość, magazyny muzyczne zaczęły o muzyce. Był to bardzo dynamiczny rozwój rynku i wydaje mi się, że był możliwy dzięki jednak ochronie prawnej autorów, twórców i prawu autorskiemu. Na głównym, na naklejane były hologramy, Zaczę zaczęło się oczywiście wtedy już kasety magnetofonowe, które były kopiowane często w domach, albo przez firmy, które czerpały z tego korzyści, korzystały z tego, że y, brawo, jaki miał potem na wielu magnetofonach, y, kopiowały te materiały, sprzedawały się korzyści, i te, korzyści, y, te pieniądze nie wracały oczywiście do twórców, nie wracały do, do twórców teledysków, nie wracały do, y, czy, do, do tych wszystkich, którzy y, ten produkt stworzyli ale rozwijały się, pomimo to wszystkie tylko muzyczne, tak jak powiedziałem jazz, rock, klasyka inwestowano też w debiutantów, którzy zaczynali a często to było związane z jakimś ryzykiem, bo nie każdy projekt, nie każdy debiutant odnosił sukces finansowy, w związku z tym te pieniądze były jakby bezwzględnie inwestowane i tak się zdarza chyba w każdej branży zarówno filmowej, jak i muzycznej też nie można zapominać o tym, że pieniądze ze sprzedaży płyt, kompaktów, kaset w często w bardzo dużych ilościach. W latach 90. były to setki tysięcy milionów sztuk. Te płyty dawały też korzyści Państwu. Olbrzymie pieniądze były odprowadzane z tytułu vat u i wszelkiego rodzaju podatków. Kiedy technologia kopiowania płyt stała się no, ogólnie dostępna dzięki tanim, tanim kopiarkom czy komputerom. Zaczęto oczywiście kopiować filmy, gry komputerowe, jak i muzykę. I myślę, że ten rynek muzyczny, który tak się dobrze rozwijał, no, w jakimś sobie jednak zaczął przechodzić takie pierwsze objawy choroby. Ale kondycja tego rynku muzycznego najbardziej jednak pogorszyła się no, wraz z z internetu. Ta rewolucja technologiczna oczywiście zmienia absolutnie zmienia sposób komunikacji, łatwość dostępu do informacji, niska cena potrzebnych urządzeń, lepsza jakość kompresowanych filmów pozwoli stworzyć taki świat wirtualny, bez którego dzisiaj sobie niektórzy nie wyobrażają życia i właściwie dla nich to jest ten najważniejszy świat, to jest ten świat właśnie w tej przestrzeni internetowej, a treść, która daje się zamienić na pliki co czyli treści, postaci, zdjęć, książek, filmów, grafik i oczywiście muzyki, te które są łatwe do ściągnięcia, przecież też stanowią jednak czymś własność, coś co stworzył. Ktoś wydał pieniądze na nagrania na, na i zawsze pozostaje pytanie, w jaki sposób finansować te produkty, w jaki sposób temu artyści, który może być nawet głod, dalej tak musi zainwestować sobie na grę, czy sprzęt czy chociażby naukę. Artyści zdają sobie sprawę z tego, że promocja w internecie jest niezwykle atrakcyjna. I te nowe narzędzie marketingowe, które, które w tej przestrzeni istnieją to, że teledyski czy muzyka można, można ją natychmiast przedstawić swojemu, swojemu odbiorcy, że można ją zaprezentować, to, to są bardzo, bardzo rzeczywiście kuszące. Tak jak powiedziałem, artysta jednak ponosi niemałe koszty powstania tego dzieła, tego produktu użytkownicy internetu o tym nie pamiętają, oni mają pewnie swoją pracę, swoje zajęcia i być może wracają do domu właśnie z pracy, czy z przedsiębiorstwa, które wpłaciło im pensje i chcą dostać coś za darmo, chcą ściągnąć stworzyć jakąś bibliotekę muzyczną, czy, czy oglądać filmy, które były jednak nakręcone dzięki jakimś inwestycjom. Wydaje mi się, że to nie do końca jest, yy, taka, nie, nie do końca mi ta idea wolności odpowiada. Yy, wydaje mi się, że twórcy mają prawo sami wybierać, w jaki sposób chcą docierać do odbiorcy, jeżeli mają taki pomysł, chcieliby przekazywać swoją pracę w sposób odkładu, chcieliby ją prezentować, chcieliby działać pro bonu, jak najbardziej jestem za tym. Yy, wydaje mi się, że mogą istnieć instytucje, które mogą pomagać finansowaniu pewnych działań, pomagać powstawaniu nowych nagrań, być może prowadzić kursy dla, dla wokalistów, artystów. W internet nie zmienia faktu, że, że dotarcie do grupy do dużej grupy odbiorców łączy się z kosztami wydaje mi się, że Sięgamy po te treści, które są interesujące, ale także te, które są wypromowane, te, które w jakiś sposób zostały zaprezentowane. Dzisiaj często się mówi, że jest bardzo dużo materiałów ciekawych na rynku, bardzo dużo rzeczy, które są interesujące, ale trzeba je wskazać, trzeba o nich w jakiś sposób powiedzieć, trzeba je zareklamować, promować. To też jest pewnego rodzaju wydatek, jest to pewnego rodzaju koszt. Są pewne mody, które mają nic wspólnego z rzeczywistą wartością dzieła, a po prostu się dają z jakiegoś powodu podany po, po produkt wszyscy, którzy, którzy akurat w tej modzie ulegli. Internet dał też szansę na pewno zaistnieć wielu twórcom, szczególnie wielu twórcom, nie tylko tym twórcom z, z, z mainstreamowym, ale też twórcom alternatywnym, twórcom, którzy też wydaje mi się, bo takie mam, taki mam przynajmniej przekonanie, czy nie przekonanie, tylko taki, taki mam sygnał, że nawet ci twórcy myszowi, twórcy alternatywni też jednak by chcieli z y, tej swojej działalności jakoś żyć, czyli by y, osiągać jakieś korzy korzyści, które pozwolą im na normalne życie. A y, dzisiejsze czasy są takie, że prawdopodobnie cała y, ta sfera wymiany i, i, i, będzie tą, tą, i tym miejscem, gdzie będzie można tego dokonywać, będzie internet. No wszystko wskazuje na to, że internet będzie, będzie jedynym miejscem, w którym filmy, muzyka, grafika, książki będą, y, będą funkcjonować. Y, także ja myślę, że ta nowa przestrzeń, w której, w której przyszło nam działać, y, jednak nie zwalnia nas. Y, z przestrzegania przyjętych powsze powszechnie, powszechnie praw czy z prawa autorskiego i ja nie uważam, żebyśmy mieli złe prawa autorskie i do tej pory dzięki temu prawa autorskiemu jednak ta, ta część, w której ja działałem rozwijała się i produkowała czy nowych artystów ciekawe rzeczy, ciekawe, interesujące gatunki muzyczne powstawały. Dobrze przepraszam, to już będę kończył. Chciałem, tylko, chciałem takim, takim razie jeszcze powiedzieć o tym, że twórcy, bo często jestem też członkiem ZAIX-u i często słyszę, że ZX wypowie swoją pracę. To co robi jest, jest do robienia na takim poziomie, jakim być powinno, albo w ogóle jest to złe. Chciałem tym powiedzieć, że, że ZaX jest organizacją, która która pomaga właśnie twórcom, autorom, tym, którzy, bo jeszcze jest temat, którym nie zdążymy powiedzieć, a mianowicie o tym, że często autor utożsamiany jest wykonawcą i mówi się na przykład, że dla muzyka internet jest szansą zaistnienia, promocji często będzie mógł na przykład dzięki temu grać większą ilość koncertów, ale proszę nie zapominać, że są też ci, którzy nie występują i jest wielu twórców dzieł, którzy są anonimowi, nie, nie, nie korzystają ani z faktu tego, że są bardziej znani, oni po prostu tworząc, pisząc, komponując przekazują swoje, swoją pracę i jedynym sposobem ich wynagradzania jest to, co uda się im zdobyć też w wyniku no, jednak wolnego rynku, czyli ilości sprzedanych egzemplarzy czy, ilości, czy, czy, czy jakiegoś sukcesu artystycznego, tylko to jest szansą na to, żeby, zdobyli, żeby otrzymać za to odpowiednie wynagrodzenie. Jeszcze wracając do ZEJKS-u chciałem powiedzieć, że ZEJKS jest taką reprezentacją autorów jest organizacją, która szczególnie w tak trudnej sytuacji może zabrać profesjonalnie stanowisko, może, wy, wydaje mi się, że dzisiaj naprzeciwko mi staniemy dużych koncernów medialnych, dla których treści intelektualne są jednym z większych kosztów będą chciały te koszty obniżać, że w tej sytuacji artysta sam samodzielnie bardzo ma trudną sytuację, żeby do, przypominać o swoich prawach. Dlatego ZAIKS odgrywa dla nas tak wielką rolę, mamy tak wielką rolę, bo rzeczywiście pomaga nam w tym, żebyśmy byli godnie reprezentowani. Nie tylko wobec dużych mediów, ale myślę też wobec polityków, którzy też biorą pod uwagę często różnego rodzaju populistyczne elementy i opowiedzą się być może za taką wersją, która, która będzie podobała się większości, nie uwzględniając jednak praw autorów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu WIKI RADIO